Zapraszam, serce świata. Nie wiem, czy śmiać się, czy też może płakać. Rozgodzam się w zmęczony tryb życia, który przypomina kratę obrazkicia. Praca do mnie, praca, wyżlicy do spania. Tydzień za tygodniem nasze życie skraca. Dolatrzysz mi, warto się liczyć. niezależna audycja internetowa, góra z tej strony zapraszam do słuchania i co? kolejna audycja niezależny podnośnik informacji nośnik z Nowego Jorku niezależna audycja w 100% zapraszam do słuchania historia rozpoczyna się kilka dni temu, a dzisiaj mamy 13 listopada 2010 pozdrawiam Filipa Dawidzińskiego z podcastu z Irlandii, z Dublina, nie tylko dla Orów Sobota i znajduję się na pokładzie pewnego jachtu, który płynie na południe, no ale może od początku. W poniedziałek, czyli kilka dni temu przyjechałem z Nowego Jorku tanimi chińskimi liniami autobusowymi do Baltimore w stanie Maryland i tutaj wsiadłem na 35 stopowy jacht, który zmierza na południe, zmierza na dalekie południe, a ja jako załoga mam przyjemność na tym jachcie płynąć. I opowiem Wam, postaram się nagrywać na bieżąco ten odcinek. Ja wiem, że słuchacze podnosi kato nie tylko żeglarze, więc nie będę tutaj nikogo nękał terminologią żeglarską. Postaram się ograniczyć ją do minimum. Dlatego jedziemy. Z Baltimore we wtorek o 7.30 odbyliśmy od pomostu Old Bay Marina i popłynęliśmy na południe do Norfolk. Płynęliśmy dzień, noc, i w południe następnego dnia przybyliśmy do Tidewateriach Marina, Mariny, którą znam, gdyż w ubiegłym roku akurat też miałem okazję tędy przepływać. Także historia kołem się toczy, a drewniane łódki Robak toczy, ale to nie o to chodzi. Łódka jest z Fiberglasu i płyniemy sobie dalej. Tidewateriach Marina zatankowaliśmy paliwo, bardzo dobra marina. Zaraz. Obok tej mariny jest Czerwona Baja nr 36, gdzie jest mila zerowa IntraCostal Waterway. Co to jest IntraCostal? IntraCostal jest to szlak, który z Norfolk w stanie Virginii, leci aż przez całe Stany Zjednoczonego Wybrzeża do, do Miami. To jest ponad 1000 mil, 1090 bodajże. I IntraCostal jest to szlak wodny połączone rozlewiska, rzeki, kanały przekopane przez las właśnie wyszliśmy przed chwilą z jednego tego kanału wody jest szerzej, wody jest, jest mniej zależy, którędy się płynie Intrakostal pozwala żeglarzom w jesienną porę, czy nawet zimową płynąć bezpiecznie, płynąć co ciekawe Intrakostal to jest, jest krótsza droga niż, niż droga jeśli płynie się oceanem ledwo się ta wyprawa ten rejs dla mnie rozpoczął, a już było kilka przygód po wypłynięciu z Norfolk, może powiem tylko króciutko, bo to jest ciekawe. Intracostal to jest do pokonania, no, dobry kawałek drogi, kilka stanów do przepłynięcia, 80 mostów do pokonania, jedna śluza i już pierwszego dnia, przypłynęliśmy na 28 mili, a mile są podawane lądowe, nie mile morskie i na 28 mili w Pungo, Ferry Marina to jest opuszczona marina, przybiliśmy tam do, nawet nie do pomostu gdyż z boku pomostu nie było, ale do pali, no i następnego dnia rano okazało się, że nie mamy, a już odbiliśmy od, od tych pali, okazało się, że nie mamy biegu wstecznego to nie, rzuciliśmy kotwice siadłem na Dingi na pontonik, z liną dopłynąłem do pomostu, dociągnęliśmy się do pomostu, no i kapitan stwierdził, że urwał się wał. I popatrzył i mówi wał, wał jest nieurwany, na szczęście wysunął się tylko z transmisji i tak czy inaczej trzy godziny kapitan jako, że zna się dobrze na na sprawach również technicznych naprawił ten, ten, ten silnik, ten, ten wał. Na szczęście wszystko do naprawy miał na pokładzie, tutaj płynąc. Muszę powiedzieć, że to naprawdę to są straszne zadupia. Tutaj nic w okolicy nie ma, jest tylko woda i są, są moczary. Pozdrawiam koleżankę brzuchalską z Warszawy, dzisiaj będę pozdrawiał ludzi. Pozdrawiam koleżankę brzuchalską z Warszawy, która kiedyś powiedziała, że ona lubi moczary, a tutaj moczarów nie brakuje w każdym razie i będąc na takich moczarach mamy wszędzie daleko, mamy bardzo daleko i tak jak wrzucamy sobie do lądowego GPS-a jakieś najbliższe punkty zainteresowań co możemy tu znaleźć, to zawsze znajdziemy Straż Pożarną i Kościół To co tu można tutaj znaleźć, ale w linii prostej jest to tak 5-10 mil przeważnie także nawet nie ma przez te haszcze przez te moczary, przez te trawy, nie ma nawet jak tam dojść, no lepiej mieć wszystko na pokładzie. Także to był drugi dzień, kiedy nam, drugi dzień na Indrakosta, kiedy nam ten silnik się zepsuł. No i dopłynęliśmy sobie gdzieś, gdzieś tam gdzieś tam do, do przodu i, i rzuciliśmy kotwicę i więcej niespodzianek nie było. Ale trzeciego dnia z kolei płynęliśmy takimi rozlewiskami Albemarle Albe Sand, jest to kawał od, odkrytej wody, gdzie, gdzie wiatr potrafi tam dobrze dmuchnąć, potrafi się zbudować też fala i tam na mniej więcej przy mili 80 jeśli ktoś będzie płynął to proszę uważać na 80 mili tam weszliśmy na miliznę no próbowaliśmy zejść, no, ale jacht ma zanurzenie 6 stóp to jest pełny kill no nic kapitan zadzwonił do Coast Guardu, czyli do straży przybrzeżnej no im się nie bardzo chciało ruszać, chociaż powinni to z, z, zrobić, jeśli są jakieś warunki no, krytyczne, no troszeczkę dmuchało, fala była z dwie stopy 15 węzłów może wiało, to jest 12 do 15 węzłów warunki były takie, yy, takie normalne więc Coast Guard tylko zapytał kapitana, oczywiście wszystko przez radio, na kanale numer 16, zapytał kapitana, czy przysłać śmigowiec, żeby nas ściągnąć z tego, z tego jachtu. No, okazało się, że kapitan stwierdził, że no, no jest to bez sensu, nic się nie dzieje. Skontaktowaliśmy się z TOBO, z, z taką organizacją, która ma, liczy tutaj na 600 tysięcy członków, która to... Jeśli zabraknie Ci paliwa, jeśli masz wykupioną za 150 dolarów taką kartę członkowską na rok, jeśli masz wykupioną to, to mogą Ci przewieźć paliwa, mogą Cię schalować w tej cenie, ale okazało się, że kapitan takiej karty nie miał. Było to 3000 dolarów lub więcej. Taki był estimate, tak, taka była wycena. No to stwierdziliśmy, że spróbujemy naksiągnąć się sami, ale na szczęście okazało się, że przepływa z tyłu jak, gdyż ta transa, którą my płyniemy w tej chwili, i tutaj naprawdę dziesiątki, setki jachtów płynie nie wiem czy są jakieś statystyki dziesiątki jachtów, setki jachtów płynie na południe żeby uciec zimnej północy i na radio skontaktowaliśmy się z tym dużym motorowym jachtem na bączku kapitan Jurek dał im linę i po prostu nas ściągnęli bez żadnego problemu gdyż tam się wbiliśmy w jakiś tam piasek, nie było to oznaczone tam na mapach, ani na, na GPS-ie no, ale co zrobić? Nie można wierzyć GPS-om, nie można też wierzyć do końca mapom. Na szczęście ci ludzie nam pomogli. 3000 w kieszeni. I co, i płyniemy dalej. i Wczoraj rzuciliśmy sobie trzecią kotwicę na Intrakostal. Ja dzisiaj płyniemy czwarty dzień. Tutaj będę liczył teraz nie od Intrakostal, nie od Baltimore. Wspomnę tylko, że w Baltimore spotkałem świetnego żeglarza kapitana Andrzeja Sochaja i tutaj pozwolę sobie pozdrowić Łukasza Lubmińskiego z podcastu jest kilka podcastów on robi kilka podcastów także, także nie wiem na który podcast się on to nadawał ale właśnie w jednym z odcinków słuchałem wcześniej i się zainteresowałem on wspominał o jachcie Antice który to pływa teraz po Bałtyku można się zabrać na, na, na rejsik, można się było w tym roku zabrać na rejsik po Bałtyku i Łukasz właśnie tam planował, żeby się zabrać jako załogant chyba nic z tego nie wyszło, no i taki świat jest mały i okazuje się, że no może króciutko wspomnę o tym jachcie, gdyż jest to, gdyż jest to bardzo ciekawe, jak to był kuter rybacki porzucony i pan kapitan Jerzy Wąsowicz ten jacht wyremontował sam z przyjaciółmi i w, 20, w 90 bodajże roku wypłynął z Polski z panem właśnie Andrzejem Sochajem we dwóch załoga nim się zmieniała bo, bo płynęli 6 lat dookoła świata 6 lat ich nie było w domu płynęli, byli no, wszędzie można powiedzieć, także 6 lat pływali sobie po świecie i wrócili do, do Polski teraz pan, teraz kapitan Jerzy Wąsławic pływa sobie po Bałtyku kapitan Andrzej Sochaj mieszka właśnie w Baltimore, tam go spotkałem i teraz, dzisiaj jest sobota a dziela pojutrze będzie prawdopodobnie wypływał też na południe tym samym szlakiem co my teraz płyniemy Także to taka mała, mała ciekawostka, 6 lat pływa sobie po świecie, fajnie, co? Pogoda w tej chwili jest jeszcze, jest jeszcze chłodno, no w nocy jest 11 stopni na, na jachcie, także trzeba być ubrany w tej chwili płyniemy na silniku i na foku no, w Polsce się nie pływało na silniku i na foku no, ale Ameryka to jest inny kraj o amerykańskich żeglarzach ja mogę tylko y, mówić same dobre rzeczy, gdyż same dobre rzeczy tutaj nas od nich spotykają y, żeglarz żeglarza na wodzie nie zostawi żeglarz, żeglarzowi pomoże to jest właśnie to, co, co y, bardzo mi się tutaj podoba że się tak wyrażę słabi nie muszą tutaj zginąć słabi mogą płynąć dalej Płynąc na jaście jest dużo czasu, zwłaszcza po zachodzie słońca około 5-6 godzina, już jest tutaj ciemno, po intrakostal można pływać tylko w dzień, także jest dużo czasu na, na, na czytanie książek i teraz czytam taką książkę, jeden Amerykanin, który opłynął, no 60 tysięcy mil, pływał kilka lat, bardzo fajna książka, nie pamiętam jak się nazywa, ale on, on mówi, że jest dużo posiadaczy łódek, a jest mało żeglarzy i z tym się chyba trzeba zgodzić niestety, no przykro patrzeć jak łódki gniją gdzieś tam przy pomostach, nie pływają, ale niektóre pływają i właśnie ja się na takiej znajduję jesteśmy teraz gdzieś 127-128 mila, wreszcie mamy trochę słońca, wreszcie jest cieplej, bo do tej pory pogoda nas, jeśli chodzi o temperaturę, nie rozpieszcza 15 listopada płyniemy dalej słoneczko już ładnie świeci, chociaż w nocy jeszcze było zimno 9 stopni to była temperatura wewnątrz jachtu, także jeszcze nie jest najcieplej no ale w ciągu dnia słoneczko przygrzewa, jesteśmy w północnej Karolinie i patrzymy w którym miejscu wyskoczyć na ocean, jeśli pogoda będzie sprzyjać w tej chwili nie ma wiatru, więc płyniemy dalej intragostal. jeśli ktoś się zastanawia jak coś takiego wygląda to wam powiem że w skrócie tak jakby wielkie marzurskie jeziora połączyć do kupy kilka kanałów, czy rzek między nimi i, i to, to jest właśnie coś, coś bardzo podobnego przyroda jest piękna wczoraj dwa razy widzieliśmy delfiny cztery delfiny płynęły przed dziobem łódki po prostu one się bawiły także można tutaj zobaczyć ciekawe dziwa natury jeśli chodzi o ptaki to mamy tutaj pelikany kormorany czaple kaczki i były też sępy to to co udało się za, zaobserwować teraz jakieś ptaki podobne do polskich czarnych kruków przelatują wczoraj będąc na Kotwicy spotkaliśmy jednego Kanadyjczyka pod kanadyjską banderą płyną sam z Montrealu łódka 26 stóp ciągnął za łódką pontonik z silnikiem przyczepnym z Montrealu płynie na Bahamy sam, gdzieś po drodze, chyba gdzieś na Florydzie, jakąś dziewczynę odbiera. Także panowie, posiadacze wielkich jachtów, które stoją przy, przy pomostach, można też te pomosty odczepić czasami, jak widać, chcieć to móc. Także tak to wygląda luźne przemyślenia powiem może jeszcze taką historyjkę każdy jacht składa się z kilku części i jak słuchałem podcastu indywidualnego Krzysztof Koraz Grabowski miał jednego gościa, jego kolega pływał na Bałtyku i ten kolega jako załogan oczywiście i kolega mówił, że jak chodzi na jacht zawsze pierwsze miejsce i dla niego najważniejsze miejsce na jachcie to jest kibel miejsca jak widać ulubione mogą być różne może być też kibel zwany Kingstonem na, na jachtach żaglowych i tak przypomniała mi się taka mała anegdotka, może to być ciekawe. Jeden kolega, który pływał z wielkim żeglarzem, który jest w Polsce teraz na topie, pływał z nim po wodach, po ciepłych wodach, i tamten żeglarz, dobry żeglarz, bardzo dobry żeglarz, wielki kapitan, przepływał bardzo dużo mil po całym świecie, no i miał takie, on miał nie lubi po prostu, jeśli ktoś korzystał z kibla i ten kolega, który tam załapał się jako załogan pływał tam dwa tygodnie powiedział, że nie pamięta, żeby skorzystał z toalety, z kibelka i na tym jachcie każdy jacht ma z tyłu kosz rufowy, to takie rurki, które służą do kilku celów między innymi do tego, żeby nie wypaść z jachtu i te rurki były powyginane takie było specjalne siedzisko, żeby tam się zainstalować i, i walić prosto do wody, numer dwa oczywiście no, i taka anegdotka: Ten kolega raz się zainstalował na tych rurkach. Kapitan był gdzieś z przodu czy w środku jachtu, i ten kolega zrobił, co miał zrobić. A kapitan zadowolony krzyczy do niego: Słyszałem, jak walnąłeś klocka! Te żeglarze mają różne dziwne zagrania, no w ogóle żeglarze to są to jest dziwny naród trzeba go zrozumieć albo zabić no ale lepiej go zrozumieć to tak mi się teraz przypomniało może nie na temat no ale żeglarstwo składa się z nie tylko z takich widoków jak każdy kto usłyszy żeglarstwo to kojarzy sobie od razu, od razu przychodzą mu do głowy takie obrazy jak żagiel, słońce, piękna pogoda, błękitna, toń wody, no relaks, ale żeglarstwo składa się też z innych aspektów jednym z nich jest właśnie kibelek, o którym przed chwilą opowiedziałem i co, płyniemy dalej tutaj na tym jachcie podział ról jest wyraźny kapitan umie gotować i robi to dobrze, a ja zmywam naczynia to jest właśnie taki podział ról, płyniemy dalej, patrzymy co będzie się działo płyniemy wzdłuż północnej Karoliny po lewej stronie mamy ocean, płyniemy dalej intrakostal czekamy na jakiś wiatr, bo w tej chwili nie ma wiatru na jakąś odpowiednią pogodę chcemy wyskoczyć na ocean, zobaczymy kiedy to się uda chociaż ocean jest pół mili od nas od czasu do czasu znajdują się miejsca, gdzie można na ten ocean wyskoczyć a my sobie płyniemy, płyną też jakieś jachty, jachty nas wyprzedzają piękna przyroda wczoraj cztery delfiny płynęły z przodu łódki pod dziobem, dwa po lewej, dwa po prawej stronie także pięknie to zobaczyć w rzeczywistości ja wiem, że ludzie mają w domach high definition, duże telewizory można to też zobaczyć, ale to porównując mogą to porównać do tego jakby się całować z piękną kobietą przez szybę, a w rzeczywistości tak samo zobaczyć delfina na żywo a w telewizorze, nawet na świetnym telewizorze Za Na nami teraz jakaś duża łódka motorowa, kombinuje którą stroną nas wyprzedzić. Tutaj wszyscy używają radia przynajmniej 90% ludzi używa radia i jeśli potrzebujecie jeśli ktoś potrzebuje wyprzedzić inny jacht, a sytuacja jest jakaś taka no nie za bardzo pewna jest bo tu jest tutaj wąsko znaczy jest szeroko tyle, że kanał, który można płynąć to naprawdę czasami jest bardzo wąski i tak jachty się tak wymijają jeden przy drugim, wyprzedzają i teraz właśnie jakiś duży jak motorowy nas wyprzedza nie dzwonił na radio, kanał 13 tutaj w tym stanie bardzo sympatyczni Ludzie, wszyscy płyną na południe Teraz dwóch panów Tutaj płynie jachtem, który nazywa się Mainship Jak motorowy, siedzą sobie na górze Około 30 stóp długości Starsi panowie pewnie na emeryturce A co? A dlaczego nie? O, bardzo kulturalny pan teraz yy, sternik oczywiście, ten drugi nie, nie wiem możliwe, że też kto z kim przystaje, takim przystaje ale jest bardzo dobrą, bardzo dobrą yy, rzeczą i dobrze świadczy o takim motorowodniaku, który wyprzedzając się zwolni yy, nie chce robić fali i wyprzedzić się pomału i dalej już przed tobą sobie przyciśnie ile tam będzie potrzebował także są tacy żeglarze, motorowodniacy i w Nowym Jorku takich dużo nie ma, ale tutaj widać, są inne zasady. Tu jest inny świat. To są y on, down, in right y on the run, <laughs> i z Następnym aspektem, tematem, który poruszę to jest alkohol. Alkohol to jest dar czarnego licha, ja kiedyś czytałem w jakiejś Baśni dla dzieci czy bajce dawno, dawno temu, ale jak powiedział Boguś Linda w filmie Psypa Siekowskiego, świat na jest nie do przyjęcia i żeglarze piją również alkohol, dla zdrowotności oczywiście i powiem, że takim głównym napitkiem jest rum z kolą, czyli Cuba Libre i do tego wkrewna cytrynka lub limonka I powiem wam z własnego doświadczenia, że no w tym rejsie wczoraj nam się skończył rum galon rumu kapitana Morgana i zużyliśmy do tego 4,5 litra pepsi coli pijąc umiarkowanie oczywiście może gdzieś jeszcze uda się kupić alkohol alkohol to jest bardzo, bardzo ważna sprawa w zimniejszych klimatach tego alkoholu na pewno więcej taki bardzo wytrawny żeglarz pan Henryk Jaskuła który, który jako pierwszy Polak samotnie opłynął świat bez zatrzymywania, bez przystanków nie zużył na swoim rejsie 24 butelki spirytusu Starczyło tego na pitku tylko do połowy rejsu, no ale pan Jaskuła jakoś przetrzymał i szczęśliwie dopłynął do portu No w tej chwili skoro nie ma rumu, raczę się piwem, piwem kanadyjskim kapitan tego jachtu jest z Kanady i tutaj pozdrawiam banie z podcastu o piwie piję teraz Labat Blue Labat przez T Może jakiś taki odcinek kolega Bania zrobi o piwie. Właśnie o tym blue. Niebieska puszka. Tak czy inaczej, płyniemy dalej. Korasa jeszcze nie pozdrowiłem, bo zapomniałem. Lecimy dalej. 17 listopada no i co, płyniemy dalej, chciałoby się powiedzieć, ale nigdzie nie płyniemy, stoimy na Mieliźnie, łódka przechylona, widać no pod nami, 5,5 stopy zanurzenia kapitan wsiadł na pontonik i popłynął do, do mariny, niedaleko dobrze, że jesteśmy w cywilizowanych stronach piękna pogoda, tak Z 12 węzłów wiatru, słoneczko, Ja siedzę na łódce, łódki przepływają, niektóre się pytają czy czegoś nie trzeba, niektóre płyną dalej także to jest część żeglarstwa mielizny, mam nadzieję, że skończymy z tymi mieliznami, bo jak tak dalej pójdzie, to Coastguard będzie, cały Coast na wschodnim wybrzeżu będzie dobrze znał łódkę o niebieskim kadubie tak właśnie szumi ocean atlantycki 18 listopada 2010 oczywiście no i co? o delfin, ale jaja DELFIN! kolejny delfin no co, czyż nie jest pięknie jest pięknie wreszcie z tego śródlądzia uciekliśmy na ocean dokoła woda, dokoła morze ptaki delfin się pokazał przed chwileczką 3-4 jachty teraz jakiś motorowy płynie pewnie tak samo z intrakostal się wybił korzystając z dobrej pogody się płyną na południe temperatura wody 16 stopni Celsjusza i idzie do góry kolejny dzień na wodzie, mieliśmy wczoraj wpłynąć do portu, no ale korzystamy z pogody i płyniemy dalej oceanem, płyniemy na południe wczoraj jeszcze takie było fajne zdarzenie, bo takie stado delfinów z 10 sztuk, płynęło z 10 minut razem z nami także to warte odnotowania i co ciepło wreszcie to jest ciepło, poniemy dalej kolejny dzień, a raczej noc mojej wyprawy teraz jesteśmy gdzieś w stanie Georgia, już blisko Florydy stoimy sobie na kotwicy w takiej fajnej zatoczce oprócz nas jeszcze trzy jachty, dwa żaglowe, jeden motorowy nie ma wiatru księżyc jasno świeci jakaś ryba tutaj pływa w koło łódki i głośno sapie, wydaje mi się, że to może być wieloryb nie widzę, raz się wynurzyła nie wiem co to było, ale sapie i, i prycha powiem wam, że w Stanach przyroda jest bardzo piękna zabytków architektonicznych jak kod napłakał, ale przyroda jest. Tutaj nie do pobicia. Płyniemy dalej. Jesteśmy już na Florydzie, wreszcie ciepło. Bardzo przyjemny dzień. Z ciekawszych rzeczy minęliśmy niedawno w Kings Bay. Takie miejsce w, w Georgii na południu Georgii to jest jednostka wojskowa, baza łodzi podwodnych można było zobaczyć jak taki parking wygląda dla łodzi podwodnej siatka ogrodzony prostokątny obszar wody, można się tylko domyślać, że tam jest zaparkowana łódź podwodna po drodze spotkaliśmy też ciekawego zawodnika, gdzieś na kotwicowisku jedyna łódka z silnikiem zaburtowym no dość niewielka, zarejestrowana w Virginia, a to było 700 mil na południe od Wierdzini facet płynął sobie bez żagli łódką żaglową kot chodził po bomie żagli na tej łódce nie było facet coś tam sobie wykrzykiwał pod nosem płynął kompletnie sam chyba kwalifikował się do naleczenia psychiatryczne no ale na wodzie, jak to na wodzie spotyka się różnych ludzi i co? no delfiny praktycznie są codziennie teraz także już to Ciężko zrobić tylko zdjęcie. A może No i co lecimy dalej. San Augustin, 23 listopada 2010. Wczoraj przepłynęliśmy rano. 15 minut temu łódka popłynęła dalej. Ja siedzę teraz na na ławce i patrzę na przesumowane łódki w Miejskiej Marinie bardzo dobre miejsce, żeby się zatrzymać dobre też miejsce, żeby wrócić do domu na Brooklyn, wrzucić jakiś odcinek podnośnika. nośnika pozdrawiam wszystkich słuchaczy i do usłyszenia